Otwórzmy proszę psalm 27 i za chwilkę przeczytamy kilka wierszy z tego psalmu. Wielokrotnie w treści tego psalmu pada imię Boga, którym Bóg w szczególny sposób był czczony w Starym Przymierzu. Imię Jachwe, które w różnych językach jest różnie wymawiane. W tym imieniu Jachwę jest idea istnienia i idea tworzenia. Tak naprawdę bardzo trudno przetłumaczyć to imię. Niektórzy dzisiaj w tych naszych współczesnych przekładach na język polski oddają je jako wiekuisty, wiecznie istniejący, gdyż w takim podstawowym znaczeniu to imię Boże, zresztą sam Bóg takie wykłada, Jestem, który jestem. W tym złożeniu tych hebrajskich czasowników istnienia jest też element działania, czyli ten, który istnieje, ten, który jest, ten, który działa, który tworzy, który stwarza. W tym imieniu, w Starym Przymierzu, ludzie poznawali Boga i czcili Boga. Natomiast w Nowym Przymierzu Dominuje imię Jezus, które w języku hebrajskim niejako zawiera w sobie imię Jahwe. To hebrajskie imię Pana Jezusa to Jeszua albo Jehoszua i znowu na różny, w różnych językach ono bardzo różnie brzmi, ale idea tego imienia jest ideą imienia Jahwe w połączeniu ze słowem zbawienie. Jahwe zbawia. Jahwe jest zbawcą. Do tego elementu stworzenia i dania wszystkiemu, co jest istnienia, które zawierało się w tym imieniu Jahwe, w Nowym Przymierzu mamy to objawienie zbawienia dokonane przez tego Boga. Pierwszy wiersz tego psalmu mówi, Jahwe jest światłem i zbawieniem. A więc ta idea zbawienia nie jest obca staremu przymierzu. Ta idea Bożego ratunku, Bożej pomocy, której człowiek potrzebuje, nie jest obca staremu przymierzu. Bóg zawsze jest ten sam, nigdy się nie zmienia. On jest bez żadnej przemiany, nie ma w nim ani nawet chwilowego zaćmienia, on zawsze jest taki sam. Jeśli przyszło Mu zbawić ludzi, to nie było to coś, co powstało wraz z narodzeniem Pana Jezusa. W sercu Boga był ratunek i zbawienie dla człowieka, zanim jeszcze człowiek powstał, zanim człowiek zaistniał. Bóg już miał przygotowany plan zbawienia, plan ratunku. Natomiast w Jezusie Chrystusie oglądamy Wypełnienie się tego Bożego planu zbawienia. Widzimy to zbawienie, o którym tutaj jest mowa, którym jest nasz Bóg, który przychodzi na świat, objawia się w doskonałym życiu, w krzyżowej śmierci i w zmartwychwstaniu. I my również dzisiaj możemy czytać ten psalm i z wiarą, patrząc na krzyż, patrząc na objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, powiedzieć, Jachwę jest moim światłem i moim zbawieniem. Jeśli tak jest, to kogóż mamy się bać? Kogóż mamy się lękać? Czy życie, czy śmierć, czy aniołowie, czy głębokości, czy wysokości, czy prześladowania, czy nagość, czy niebezpieczeństwo? Cóż nas odłączy? od miłości Bożej w Jezusie Chrystusie. Czegoż mamy się lękać? Cóż nam może uczynić człowiek? Jahwe jest obroną naszego życia, przed kim mamy się trwożyć. On nas umiłował, On za nas swojego Syna wydał i mówi do nas, jeśli darowałem swojego Syna, Czegoż jeszcze miałbym nie dać, jeśli Bóg dał samego siebie w swoim Synu? Czyż odmówiłby nam czegokolwiek innego, czego potrzebujemy do życia i pobożności? Jachwę jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogóż mam się lękać? Jachwę jest obroną mojego życia. On sam troszczy się o moje życie. On sam zachowuje moje życie. On jest tym, w którym pokładam nadzieję, iż będzie je zachowywał aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiersz czwarty. O jedno proszę Jachwę. Prosimy Go o wiele rzeczy. Mamy wiele próśb, wiele różnych spraw, które składamy przed Nim i chcemy, żeby nam pomógł, żeby zadziałał, żeby w taki czy inny sposób zainterweniował. Ale są pewne rzeczy, które winny być na szczycie naszej prośby, naszej modlitwy, naszego oczekiwania działania Bożego. I to jest jedna z takich rzeczy. Tutaj natchniony Duchem Bożym Dawid mówi o jedno proszę Jahwe. Wiemy, że Dawid prosił też o inne rzeczy. Były czasy, kiedy prosił i o to, i o tamto. Ale natchniony Duchem Bożym patrzy na to, co jest najważniejsze, na to, co jest centralne. I o to Boga prosi. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, bracia i siostry, abyśmy my dzisiaj w naszych modlitwach, w naszych prośbach skupiali się też na tym, co jest pierwsze. Abyśmy tutaj w Zgromadzeniu Bożego Ludu modlili się o te rzeczy pierwsze. Jakaż to rzecz, o którą Dawid prosił Boga? Czego poszukiwał? Bym w domu Jachwę przebywał po wszystkie dni mego życia, bym zażywał łaskawości Jahwe, stale się radował Jego świątynią. Możemy pomyśleć, no ale jak my się mamy dzisiaj o to modlić? Oto jesteśmy tutaj, w centrum handlowym na Nice. Czy to jest ta Boża świątynia? Czy chcemy tutaj przebywać cały czas? Czy z tego mamy się radować, z tego miejsca? No nie, oczywiście tu nie chodzi o miejsce, nie chodzi o budynek. Ludzie przywiązują wielką wagę do pewnych świętych miejsc, ale kiedy Pan Jezus rozmawiał z pewną kobietą przy studni w Samarii, która też była bardzo przywiązana do pewnego świętego miejsca i zastanawiała się, czy to jej święte miejsce jest tym najświętszym, czy może jest inna góra, która jest świętsza niż ta, na której ona się modliła, Pan Jezus jej powiedział, nadchodzi godzina, że ani na tej górze, ani na tamtej górze, ale prawdziwi czciciele, prawdziwa świątynia, tam, gdzie gromadzą się prawdziwi czciciele, jest w duchu i jest w prawdzie. I tam chcemy przebywać, bracia, siostry, dzień i noc, mam nadzieję, w takiej świątyni, gdzie jest duch i gdzie jest prawda, o tą jedną rzecz chcę się dzisiaj modlić, o tą jedną rzecz chcę błagać, abym mógł przebywać blisko z moim Bogiem w Jego świątyni, w duchu i w prawdzie, by prawdziwie mieć z Nim społeczność, bez względu czy jestem w pracy, czy jestem w takim miejscu jak to, czy jestem w szpitalu, gdziekolwiek mogę przebywać blisko mojego Boga, jeśli mój duch jest otwarty na Jego ducha, jeśli nie ma we mnie fałszu, jeśli nie ma we mnie obłudy, nie ma kłamstwa, mogę zbliżyć się do Boga w szczerości serca. I o to się chcę modlić i mam nadzieję, że to jest pragnieniem waszych serc, by być blisko Boga, w duchu, w prawdzie i zażywać Jego łaskawości. Brać w Chrystusie łaskę za łaską, z Jego pełni. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy. I niechaj Bóg napełnia nasze serca chwalebną radością dzieci Bożych. Niechaj nasze serca pragną, tak jak serce Dawida, bliskości z naszym Bogiem i zażywania Jego łaski. Kochane Ojcze, dziękujemy, że możemy tutaj w tym skromnym miejscu zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, w którym nam się objawiłeś, przez którego zbawienie stało się naszym udziałem z łaski, darmo, Boże nasz, dziękujemy Tobie, że Ty zapłaciłeś wielką cenę cierpienia i śmierci swojego Syna za nas, za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za nasze, te wszystkie zło, które nas oddzielało od Ciebie i przez które czyniło nas niezdolnymi, by zbliżyć się do Ciebie i doświadczać Ciebie. Dziękujemy, że ta bariera została zburzona w Jezusie Chrystusie przez ofiarowanie Jego ciała za nas. Wielbimy Cię Boże, że możemy dzisiaj ze swobodą, z ufnością, z radością zbliżyć się do Ciebie. Nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi sami w sobie, ale dlatego, że Ty przebaczyłeś nam nasze grzechy. I wciąż przebaczasz, Panie, kiedy potykamy się, ale wyznajemy nasze grzechy. Przychodzimy do Ciebie i wyznajemy nasze zło. Ty, własce Twojej przebaczasz nam i oczyszczasz nas. I na nowo dajesz nam radować się z Twojego zbawienia, na nowo zbliżasz się do nas i wypełniasz nas Twym świętym duchem. Wielbimy Cię, Boże nasz, wywyższamy Ciebie za to wielkie zbawienie i modlimy się, by dzisiaj każde serce na tym miejscu było blisko Ciebie. Panie, by nikt z nas nie stał z boku, by nikt z nas nie przyglądał się i nie uczestniczył w tym, co tu się dzieje, z sercem, które jest dalekie od Ciebie. Daj nam łaskę, panie, zbliżyć się do ciebie w duchu w prawdzie przyjść do ciebie takimi jakimi jesteśmy, Jeśli są ciężary, daj nam łaskę, złożyć je na ciebie, jeśli jakiś smutek czy przygnębienie czy troska, pomóż nam przyjść do ciebie, panie, nie czego nie udawać, niczego nie grać, ale być przed tobą szczerzy, prawdziwi, nieobłudni. wesprzyj nas prosimy twym świętym duchem abyśmy czcili Ciebie tak, jak tego jesteś godzien, z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią i radością w Twym Świętym Duchu. Błogosław, Panie, ten czas pieśni, modlitwy, świadectw, rozważania Twego Słowa. Mów do naszych serc i objawiaj się nam. Rozpalaj naszą miłość do Ciebie, pragnienie bycia blisko Ciebie, jak ziemia, która pragnie deszczu. Niechaj nasze serca pragną Ciebie, a Ty, Panie, zbliż się do nas i daj nam doświadczać Twojej łaski, Twojej obecności w obfitości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.